Pierwszy list Apostoła Pawła do Tymoteusza, pierwszy rozdział, przeczytajmy wiersz 18 i 19. Ten nakaz daję Ci, Synu Tymoteuszu, abyś według dawnych głoszonych o Tobie przepowiedni staczał zgodnie z nimi dobry bój, zachowując wiarę i dobre sumienie, które pewni ludzie odrzucili i stali się rozbitkami w wierze. I ten wiersz określa temat, w którym chciałbym się z wami dzielić. Jak toczyć dobry bój, zwycięski bój? Jak uniknąć rozbicia się w wierze? Innymi słowy, jak żyć życiem, które zostało nam darowane przez Boga? W liście do hebrajczyków w trzecim rozdziale i dwunastym wierszu Czytamy ostrzeżenie również skierowane do wierzących ludzi. Baczcie bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. A więc oba te fragmenty skierowane są do wierzących ludzi. Pierwszy do młodego pastora, aby staczał dobry bój i aby nie poszedł za przykładem tych, którzy utracili wiarę i dobre sumienie i stali się rozbitkami w wierze. W Listie do Hebrajczyków ten list skierowany jest do chrześcijan, którzy rozpoczęli dobrze, trwali przez jakiś czas w wierze, ponieśli ofiary, ale w ich życiu pojawił się okres stagnacji. I ten list wyraźnie na to wskazuje że gdzieś zaczynają słabnąć, gdzieś zaczynają zwalniać. Ich tempo nie jest takie jak na początku. I autor tego listu mówi, baczcie bracia, aby w kimś z was, bracia, nie było złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. To znaczy, że kiedyś było przy żywym Bogu, kiedyś było blisko żywego Boga, ale już nie jest. Odpadło. To słowo mówi o stanie, który zmienił się z bliskości na jakiś stan separacji. I mówi, baczcie, uważajcie, strzeżcie się, aby wam się to nie przydarzyło. I myślę, że ci z was, którzy już jakiś czas idą za Chrystusem, niestety mają takie doświadczenie i mają takie zrozumienie, że niestety nie wszyscy, którzy zaczynają, kończą. Jestem przekonany, że spotkaliście ludzi, którzy ruszyli za Chrystusem, Wydawało się, prawdziwie uwierzyli w Niego, mieli w swoim życiu jakieś doświadczenie łaski Bożej. Może Bóg używał ich nawet w jakiś sposób, byli obdarowani przez Boga w jakiś sposób. A jednak z biegiem czasu coś się wydarzyło w ich życiu. Coś takiego się stało, że dzisiaj nie ma ich w Kościele. Dzisiaj są w świecie. Jestem przekonany, że znacie takich. Jeśli jakiś czas jesteście w Kościele, to niestety... Oglądamy takie przypadki. I czasami ja osobiście znam nawet pastorów, którzy służyli Bogu i którzy odpadli od Boga żywego. Uwikłali się w grzech, dali się zwieść, łudzie tego świata i dzisiaj nie służą Bogu. Dzisiaj żyją tak, jakby Boga nie było na świecie. A więc są to poważne ostrzeżenia i musimy wziąć je poważnie sobie do serca i pilnie strzec się, staczać dobry bój aby nie stać się jednymi z rozbitków. Oczywiście, gdy mówimy coś takiego, pojawia się to odwieczne pytanie, czy można w takim razie utracić zbawienie? To pytanie, na które, jak wiecie, dzisiaj nadal w ewangelicznych środowiskach toczy się dyskusja. Czy można utracić zbawienie? Myślę, że problem w dużej mierze wynika z tego, że Ci, którzy toczą tę dyskusje, nie definiują precyzyjnie tego, co mają na myśli. Posługujemy się pewnym terminem, którym Biblia nie zadaje takiego pytania. Posługujemy się, używamy pytania, które z gruntu nie znajduje swej bezpośredniej odpowiedzi w Biblii. Natomiast zadając to pytanie, nie definiując, co mamy na myśli pod pojęciem zbawienie, błądzimy. A więc warto dzisiaj spojrzeć na kilka miejsc Słowa Bożego, które opisują cztery aspekty zbawienia. Gdyż pod pojęciem zbawienie kryją się w Słowie Bożym różne rzeczy. A więc najpierw musimy zdefiniować to pojęcie, aby móc zadać takie pytanie, jeśli chcemy w ogóle je zadawać. Ale myślę, że w kontekście tych wierszy to pytanie się nam nasuwa. Zacznijmy od dobrze znanego wszystkim fragmentu z ewangeliana, 10 rozdziału gdzie Pan Jezus mówi o sobie jako o dobrym pasterzu. I w 27 wierszu i w następnych mówi, że Jego owce słuchają Jego głosu. Pan Jezus mówi, owce moje słuchają mojego głosu, ja je znam, a one idą za mną. I ja daję im życie wieczne i nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Jest to fragment, który pokazuje nam, że to życie wieczne, które Pan Jezus daje swoim owcom, jest takim życiem, którego nikt nie może tym owcom odebrać. Pan Jezus tutaj mówi, że to On sam trzyma ich w swoje ręce i że Ojciec trzyma ich w swoje ręce i że w tym są jedno. On i Ojciec są jedno. Jest to życie wieczne, a więc jakby z samej definicji tego słowa to nie jest życie, które trwa przez jakiś czas, a później zamiera, ale jest to życie, które trwa wiecznie. A więc opierając się na tym fragmencie jedynie, możemy sądzić, że zbawienie, chociaż to nie jest użyte słowo zbawienie, jest użyte słowo życie wieczne, ale opierając się na tym fragmencie, utożsamiając życie wieczne ze zbawieniem, jeśli taka jest nasza definicja zbawienia, możemy powiedzieć, że nikt nie może nam go zabrać, nikt nam go nie może wydrzeć, ale oczywiście pojawia się argument, że my sami możemy je odrzucić, tak? my sami możemy je utracić, my sami możemy w jakiś sposób odepnąć tą rękę Ojca, odepnąć rękę Jezusa. Oczywiście Pan Jezus o tym nie mówi, że owce odepchną swojego pasterza, że owce odejdą od Niego, ale tak my sobie to tłumaczymy, że nikt nam nie może wydrzeć tego życia, ale my możemy je utracić. A więc jest to jeden z takich fragmentów, który wydaje się wskazywać na nieutracalność życia wiecznego, na nieutracalność zbawienia, na pewność, bezpieczeństwo w ręku Jezusa. I tutaj musimy rozumieć, że Słowo Boże prezentuje nam dwie perspektywy. Z jednej strony Słowo Boże mówi nam o tym, jak Bóg postrzega rzeczy, z drugiej strony Słowo Boże często pokazuje nam, jak my postrzegamy rzeczy. Widzimy w nim zarówno obraz Bożych myśli, jak też widzimy w nich obraz samych siebie. A więc Słowo Boże prezentuje te dwie perspektywy. I teraz pytanie, z jakiej perspektywy Jezus tutaj mówi. Czy mówi o tym, co widzą ludzie, czy mówi o tym, co jest tym, co widzi Bóg. Czytajmy dalej. Ewangelia Mateusza, ósmy rozdział. Ewangelia Mateusza, 8 rozdział, 25 wiersz. Jest to sytuacja, gdzie Pan Jezus jest z uczniami na jeziorze Galilejskim i jest burza, i uczniowie lękają się, że zginą. Czytamy w wierszu 25, że podszedłszy do Niego, zbudzili go słowami: Panie, ratuj, gniemy. I w naszym przekładzie mamy słowo ratuj, ale jest to to samo słowo, które w innych miejscach Słowa Bożego tłumaczone jest jako zbaw. W języku greckim jest to dokładnie to samo słowo. Czyli innymi słowy, Panie, zbaw nas, giniemy. O jakim zbawieniu tutaj jest mowa? Nie o zbawieniu wiecznym, nie o zbawieniu z grzechu, nie o zbawieniu naszej duszy od śmierci wiecznej. Jest tutaj mowa o zbawieniu w tym problemie, tak? jest tutaj jakiś problem, jest zagrożenie życia, tego doczesnego życia, i ci uczniowie wołają: Panie, zbaw nas, bo. Giniemy, możemy zginąć. Podobnie w Ewangelii Łukasza czytamy o tym, jak Pan Jezus wisi na krzyżu i wokół krzyża zgromadzili się różni ludzie. Są tam też prześmiewcy, przełożeni ludu, starsi żydowscy. Czytamy w 35 wierszu 23 rozdziału Ewangelii Łukasza, że przełożeni naśmiewali się z niego, mówiąc innych ratował Albo innych zbawiał, niechże ratuje czy zbawi samego siebie, jeżeli jest Chrystusem Bożym, tym wybranym. A więc znowu ponownie w tym fragmencie, o czym oni myślą. Jezus zbawiał innych. W jaki sposób? Leczył chorych, karmił głodnych, pomagał ludziom w różny sposób. Ratował ich, zbawiał ich z tej sytuacji, w której się znajdowali. Tak jak ci dziesięciu trendowatych, tak? którzy przez lata byli odseparowani od normalnego życia w społeczeństwie. Jezus zbawił ich od takiego życia. Dał im życie nowe. Mogli wrócić do swych rodzin, mogli wrócić do pracy. Mogli cieszyć się życiem, które Jezus im dał. Zbawił ich z tej choroby i dał im życie w zdrowiu. I tutaj oni mówią o to, innym pomagał, tak? innych ratował, innych zbawiał, więc niechże też Teraz samego siebie zbawi, niechże ratuje samego siebie. A więc ponownie mamy tutaj aspekt doczesnego ratunku. A więc jest taki aspekt zbawienia. Co prawda w tym kontekście, naszym, w naszym języku rzadko kiedy tłumaczę, używają słowa zbaw. Używają właśnie jakichś innych słów. Najczęściej ratuj. Ale pamiętajmy, że jest to to samo słowo. A więc czy takie zbawienie można utracić? Doczesne zbawienie. Czy może być tak, że... Jezus coś takiego uczyni w naszym życiu, a my to stracimy. Albo stracimy to w takim sensie, że tego nie uzyskamy. Co mam na myśli? Załóżmy, że ktoś jest chory na serce i przychodzi do zboru i prosi o modlitwę, aby Bóg go uzdrowił. I my modlimy się. Boże, uzdrów w serce naszego brata. Ulecz go z jego choroby. Ale ten brat... Po tej modlitwie załóżmy, że faktycznie Bóg się go dotknął, poprawiło mu się. On żyje tak jak żył, to znaczy źle się odżywia, przepracowywuje się w ciągłym stresie i za jakiś czas znowu przychodzi, bo znowu miał kolejny zawał albo jakieś problemy z sercem i mówi: "Bracia, kochani, módlcie się o mnie". <śmiech> Mieliście takie przypadki? Ludzi, którzy na przykład są otyli? I chcą, żeby się modlić o to, żeby schudli, ale nie zamierzają zmienić swojej diety. Dalej zamierzają wcinać te wszystkie tłuste rzeczy i słodkości, ale chcą, żeby Bóg ich zbawił tak? z otyłości, czy z, z chorób, bo to otyłość to może nie jest aż taki problem, chociaż dla niektórych jest, ale raczej z chorób, które są wynikiem na przykład, otyłości. I w tym momencie zadaję sobie pytanie, czy Pan Jezus w ogóle odpowie na takie modlitwy. Czy nie trzeba raczej powiedzieć takiemu bracie, bratu, takiej siostrze, jeżeli chcesz ratunku z Twojej sytuacji, chcesz zbawienia, to musisz coś więcej zrobić niż tylko się pomodlić. To musisz po prostu zmienić styl życia. Ktoś przychodzi na nabożeństwo w niedzielę i po prostu zamykają mu się oczy. I modli się, Panie Jezu, daj mi, zbaw mnie z tej, z tego, z tej śpiączki. Tak? Chcę słuchać, chcę Cię uwielbiać, chcę się modlić. Jestem taki śpiący a położył się o trzeciej rano, tak? bo siedział i surfował po internecie, albo nie wiem, oglądał coś, albo gdzieś tam jeszcze był. I w tym momencie modli się o to, żeby Bóg go ratował, tak? zbawił go z tego stanu nieprzytomności. Ale to, że jest w takim stanie, jest wynikiem tego, w jaki sposób postępuje. W tak? następną niedzielę, jeżeli nie położysz się wcześniej spać i będziesz oczekiwać, że Pan Bóg cię zbawi znowu, z Twojej niedzielnej śpiączki, z zamykania się Twoich oczu, obawiam się, że możesz utracić takie zbawienie. Myślę, że to jest oczywiste, proste, tak? Że w tym doczesnym aspekcie możemy oczekiwać Bożego zbawienia. Modlimy się o uzdrowienie z chorób, modlimy się o pomoc finansową, modlimy się o różne rzeczy w tym świecie, w których wiemy, że Jezus może nas zbawić, może nas uratować, może nam pomóc. Ale jeśli głupio wydajemy pieniądze, a potem modlimy się, aby Pan Bóg nas ratował z naszych kłopotów finansowych, jeżeli nie dbamy o swoje zdrowie, a potem modlimy się, że Bóg nas uzdrowił, czy jakiekolwiek tutaj inne doczesne przykłady byśmy podali, to jest to swego rodzaju głupotą, nie uważacie? I myślę, że Pan Bóg ćwiczy nas i daje nam lekcje, pokazując nam, że coś musimy sami zrobić w tej kwestii, jeśli chcemy doświadczyć Jego zbawienia. Amen? Tak to wygląda. A więc jestem przekonany, że ten rodzaj zbawienia można utracić. Przeczytajmy z listu do Efezjan, z drugiego rozdziału. Dłuższy, też dobrze nam znany fragment, od czwartego do 10 wiersza. List do Efezjan, drugi rozdział, od czwartego do 10 wiersza. Czytajmy. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, i nas, którzy umarliśmy przez upadki,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 Apostoł Paweł mówi o tym wiecznym zbawieniu, które jak widzimy z gruntu jest dziełem samego Boga. To Bóg wykonał to zbawienie w Jezusie Chrystusie, swoim Synu, posyłając Go na tą ziemię, pozwalając, aby umarł w tak bolesny sposób, okrutny sposób, aby zawisł na drzewie krzyża, aby po trzech dniach stał. zasiadł po prawicy Ojca, i tutaj my z tym nie mamy nic do czynienia w takim sensie, że my nie możemy do tego zbawienia nic dodać. Nie możemy go w żaden sposób uzupełnić. Jedyne co możemy zrobić to przyjąć to zbawienie przez wiarę. I to jest jedyny warunek, który w tym całym fragmencie spoczywa na nas. Wiara. My jesteśmy zbawieni, uratowani od grzechu, od śmierci, od potępienia, od słusznego Bożego Sądu dzięki dziełu, które Bóg dokonał. I które my po prostu wiarą akceptujemy, przyjmujemy. Tutaj wierzę mamy wyraźnie tą Bożą perspektywę. Tutaj mamy to, co Bóg uczynił w Jezusie Chrystusie i co jest doskonałe. Natomiast jest tutaj to małe słowo wiara, które wiemy, że jest naszym udziałem. Oczywiście i nasza wiara też jest z łaski Bożej. To Bóg udziela nam tej wiary, abyśmy mogli uchwycić się Chrystusa i ona jest darem łaski. Niemniej jednak inne miejsca Słowa Bożego mówią nam, abyśmy trwali w wierze, abyśmy tak jak przyjęliśmy Chrystusa, tak w Nim chodzili, tak w Nim trwali. A więc tutaj jest ten aspekt wiary, który jeśli go posiadamy, jeśli go pielęgnujemy, zachowuje nas w zbawieniu, które jest dziełem Boga, a nie dziełem człowieka. Co do tego aspektu zbawienia, myślę, że najwięcej wiemy i najwięcej o nim słyszeliśmy. I ono w ewangelicznych kręgach najbardziej jest podkreślane. A więc po pierwsze mamy to doczesne zbawienie z naszych doczesnych problemów. Po drugie mamy wieczne zbawienie, które jest udziałem Boga. Spójrzmy na trzeci aspekt zbawienia. To jest list Jakuba, pierwszy rozdział. Ten list również skierowany jest do ludzi wierzących którzy, wydaje się, poszli w takie ekstremum wiary, w którym mówią, Bóg nas zbawił, Jezus zapłacił za nasz grzech, a więc jakkolwiek byśmy nie żyli, jakkolwiek byśmy nie postępowali, wystarczy, że wierzymy w Jezusa, będziemy zbawieni od wiecznej śmierci, będziemy uratowani. I Jakub do takich ludzi kieruje swój list. I w tym jego liście wielokrotnie widzimy, jakby myśli, które wydają się w jakiś sposób kłócić z tym, co apostoł Paweł mówi na temat zbawienia z łaski przez wiarę. Oczywiście tam nie ma żadnej kłótni. Tam po prostu mamy kolejny aspekt naszego zbawienia. Jakub w pierwszym rozdziale i 21 wierszu mówi tak. Prze to odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo, które może zbawić dusze wasze. Ktoś mógłby zadać pytanie, czyż Jakub nie pisze tych słów do zbawionych, do tych, którzy uwierzyli? Jeśli przeczytamy wcześniejsze wiersze, ewidentnie pisze do ludzi wierzących. A jednak mówi o tym, aby przyjąć słowo, które może zbawić ich duszę. Co oznacza, że jeśli nie przyjmiemy tego słowa, jeśli nie zastosujemy się do Słowa, jeśli odrzucimy to Słowo, jeśli zignorujemy to Słowo, które może zbawić nasze dusze, to czy nasze dusze będą zbawione? Czy dusza, co to jest dusza? To jest życie, tak? Czy nasze życie będzie zbawione? Jeśli odrzucimy Boże Słowo? Jeśli będziemy żyć tak, jak nam się podoba i będziemy ignorować Boże przykazania, Boże napomnienia? Jakub mówi o takiej wierze, która jest udziałem demonów, dalej w swoim liście mówi o takiej wierze. O ludziach, którzy mówią, mam wiarę, ale nie potrzebuję uczynków. Jakub mówi, taką wiarę to i demony mają. Wiara, mówi, bez uczynków jest martwa. A więc Jakub pokazuje nam, że jest aspekt wiary, który rodzi pewne postępowanie, które rodzi pewne uczynki. I tutaj pokazuje nam, że ta wiara jest skąd? Ze Słowa Bożego. Z posłuszeństwa, z przyjęcia i posłuszeństwa Słowu Bożemu. I taka wiara jest nam potrzebna i takie posłuszeństwo jest nam potrzebne, aby zbawić nasze dusze. Podobnie apostoł Paweł pisze do Tymoteusza. Otwórzmy pierwszy list do Tymoteusza, czwarty rozdział i wiersz szesnasty przeczytajmy. Pierwszy list do Tymoteusza, czwarty rozdział, wiersz szesnasty. Starszy pastor do młodszego pastora. Tak pisze pilnuj siebie samego i nauki i trwaj w tym, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz i tych, którzy cię słuchają. Jakże to dziwnie brzmi w naszych ewangelicznych uszach. Samego siebie zbawisz. Nie można samego siebie zbawić, tylko Chrystus nas może zbawić, prawda? W pewnym sensie tak, oczywiście. W tym fundamentalnym sensie, nie możemy sami siebie zbawić, nie możemy zmienić naszego serca, nie możemy wyrwać się z grzechu, nie możemy wejść do Królestwa Bożego bez działania Boga w naszym życiu, bez łaski Bożej, która nam się objawia, bez mocy zmartwychwstałego Chrystusa. Nie możemy, ale będąc zbawieni, tak jak Tymoteusz, mamy co pilnować samych siebie, nauki Bożej, trwać w tym, trwać. Nie tylko mieć coś na początku, nie tylko zacząć, ale trwać w tym, bo jeśli to czynimy, samych siebie uratujemy, zbawimy. I też innych, tak, którzy nas słuchają. Innymi słowy, jeśli w tym nie trwamy, to czy sami siebie zbawimy? Czy będziemy zbawieni? I czy za innych jeszcze nie pociągniemy w inną stronę? A więc jest aspekt zbawienia, który możemy powiedzieć, że teraz się realizuje w naszym życiu. Jest pewien aspekt zbawienia, którego my jesteśmy uczestnikami i który my sprawujemy. Słowo Boże mówi nam, abyśmy z bojaźnią sprawowali nasze zbawienie. Z bojaźnią? Przecież nikt nas nie może wyrwać z jego ręki. Oczywiście, że nikt nas nie może wyrwać z jego ręki. Ten wiersz wskazuje na moc zbawienia Chrystusa. Z drugiej strony mamy te inne wiersze, które mówią nam, że będąc zbawieni, Mamy się pilnować, mamy się strzec, mamy wzrastać w poznaniu Słowa Bożego, mamy wzrastać w wypełnianiu tego Słowa. Mamy żyć życiem blisko Boga, blisko Jego Słowa, w poddaniu, w posłuszeństwie Jego Słowu, gdyż w ten sposób sprawujemy nasze zbawienie, w ten sposób jakby jesteśmy zbawieni i możemy też zbawić innych. Jeśli tego nie robimy, możemy stać się rozbitkami w wierze. Dzisiaj to jest tylko wstęp tak naprawdę do tego tematu. W przyszłą niedzielę spojrzymy na te przykłady, gdzie ewidentnie jest pokazane, że ludzie, którzy zaczynają z pewnych konkretnych przyczyn nie kończą. Dzisiaj nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego ogarnąć, ale myślę, że te wiersze pokazują nam, iż jest ten aspekt zbawienia, który my obecnie sprawujemy. A więc zbawienie już się dokonało w Jezusie Chrystusie, ale zbawienie dokonuje się dzisiaj w moim i Twoim życiu. Jeśli trwamy w wierze, jeśli trwamy w społeczności z Chrystusem, jeśli trwamy w Jego Słowie, to zbawienie się dokonuje w nas. Otwórzmy proszę list do Rzymian, który to innymi słowami pokazuje. List do Rzymian, piąty rozdział. Rzymian 5, rozdział, 10 wiersz. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani dostąpimy zbawienia przez Jego życie. Czyż nie dostąpiliśmy jeszcze zbawienia przez Jego śmierć? Apostoł Paweł pokazuje nam tutaj w innym świetle, to dzieło zbawienia. Tak? Mówi, przez Jego śmierć zostaliśmy uczynieni przyjaciółmi Boga. Wcześniej byliśmy nieprzyjaciółmi, byliśmy Mu wrogo usposobieni, nie mieliśmy z Nim żadnej relacji. Jezus umierając za nas, biorąc na siebie nasz grzech, zburzył tą przegrodę muru nieprzyjaźni między nami a Bogiem. Pojednał nas z Bogiem. Mogliśmy nawiązać relacje z Bogiem przez Jego śmierć. Ale czytamy dalej, że będąc pojednani z Bogiem przez Jego śmierć, teraz będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez Jego życie. A więc teraz Chrystus musi żyć w nas. Tak? On żyje oczywiście cały czas w niebie. On tam oręduje za nami nieustannie. On nam udziela wszelkiej łaski do życia i pobożności. I to Jego obecne życie gwarantuje nam nasze zbawienie. Pytanie jest, czy my trwamy w Nim. Czy to Jego życie trwa w nas. Jan pisze, kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna, nie ma życia. A więc nie jest pytanie, czy kiedyś podniosłeś rękę na ewangelizacji. To nie jest pytanie, czy kiedyś zmówiłeś modlitwę grzesznika, tak zwaną. Czy kiedyś doświadczyłeś jakiegoś rozgrzania Twojego serca i jakiegoś takiego poczucia żalu i skruchy i z Twoich oczu popłynęły z Wielu ludzi na tym opiera swoje zbawienie. Że był w ich życiu taki dzień, nawet ktoś dzisiaj modlił się. To jest, to jest oczywiście, bez tego nie można być zbawionym. Tak? Trzeba się na nowo narodzić. Trzeba przeżyć zbawienie. Tak my to mówimy. Tak? Chociaż Biblia tak na tego nie nazywa, ale my tak to nazywamy w naszych ewangelicznych kręgach. Że trzeba doświadczyć zbawienia. Trzeba przeżyć zbawienie. Trzeba, tak jak Słowo Boże mówi, narodzić się na nowo, aby wejść do Królestwa Bożego. Ale co dalej? Ale co dalej? Czy to wszystko, czy to już jest bilet do nieba? Co z tymi, którzy stali się rozbitkami w wierze? Którzy mieli też wiarę, czegoś doświadczyli w swoim życiu z pewnością? Co z tymi, których serce odpadło od Boga żywego? Gdzie kiedyś było blisko Boga żywego? A więc znowu musieli czegoś doświadczyć, musieli coś przeżyć. Co z tymi? List do Hebrajczyków przedstawia nam wiele ilustracji osób, które doświadczyły Boga, doświadczyły w obrazowy sposób zbawienia, bo tam jest mowa o Izraelu, o Starego Przymierza, jak wyszli z Egiptu, jak Bóg ich zbawił z Egiptu, jak posłał plagi, jak otworzył przed nimi Morze Czerwone, jak karmił ich manną na pustyni, ale co czytamy o nich? Że ich ciała zaległy pustynie, że nie upodobał sobie ich Bóg. Dlaczego? Z powodu ich niewiary, a w innym miejscu jest napisane z powodu ich nieposłuszeństwa, gdyż jeśli nie ma Żywej wiary to też nie ma posłuszeństwa. Czytamy, że oni poginęli, mimo iż zaczęli, tak? mimo iż doświadczyli Boga, poginęli. A więc teraz czytamy, że nasze zbawienie dokonuje się przez Jego życie. I to jest kluczem dla, dla każdego jednego chrześcijanina. Jego życie, czy mam Jezusa, czy mam bliską relację z Jezusem, czy trwam w Jezusie. Za tydzień będziemy bardziej szczegółowo o tym mówić w tym obrazie krzewu winnego i latorośli. To jest piękny obraz trwania w Chrystusie. Jezus mówi, jeśli we mnie trwacie, jeśli we mnie trwacie, to co? Jesteście pełni owocu. To jest dowód tego, że we mnie trwacie. Jeśli nie macie owocu, to możecie mówić, że we mnie trwacie, możecie myśleć, że we mnie trwacie. możecie Wszyscy wokół mogą sądzić, że we mnie trwacie, ale jeśli nie wydajecie owocu, to jesteście bez życia. I co was czeka? Odcięcie i wyrzucenie w ogień. To są naprawdę słowa, które winny napawać nas lękiem i winny zmuszać nas do badania naszych serc i naszych, naszych uczynków, naszego postępowania. Czy mamy życie Jezusa w sobie? Czy w Nim trwamy? Czy On żyje w nas? Gdyż będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego a teraz będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez jego życie. Zauważcie, że tu jest użyty czas przyszły, dostąpimy. To jest coś, co się realizuje i coś, co ma swój finał. I na koniec słowa apostoła Piotra, który mówi o tym finale, czyli o tym czwartym aspekcie zbawienia w wieczności. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział. Przeczytamy tutaj kilka wierszy w kontekście,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 chociaż Go nie widzieliście. Wierzycie w Niego, choć Go teraz nie widzicie i weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną, osiągając cel wiary, zbawienie dusz. A więc w tym wierszu widzimy, iż celem naszej wiary jest zbawienie. Zbawienie naszego życia, zbawienie naszych dusz. To się odbywa, jak tu widzimy, w procesie wypróbowywania naszej wiary oczyszczania naszej wiary, doświadczeń, prób, smagań, przeciwności, pokuszeń. Tu się okazuje jakość naszej wiary. Czy faktycznie mamy zbawczą wiarę, czy też mamy wiarę, która jest pełna nieczystości. Wiarę, która, owszem, jest wiarą tych, o których pisze Ewangelia Jana w szóstym, w ósmym rozdziale. Tam mamy takich ludzi, którzy uwierzyli w Jezusa. Czytamy, a do tych, którzy uwierzyli w Niego Jezus powiedział, jeśli w moim słowie trwać będziecie, prawdziwie moimi uczniami będziecie. I za chwilę Jezus do tych samych ludzi, którzy w Niego uwierzyli, mówi, ojcem waszym jest diabeł. Jakże to? Przecież oni uwierzyli w Niego. Jest wielu takich wierzących, których ojcem nadal jest diabeł, których ojcem nie jest Bóg. Owszem, oni wierzą. Owszem, oni czegoś doświadczyli z Bogiem. Bóg w swojej łasce udziela się hojnie zarówno tym, którzy wierzą, jak i tym, którzy nie wierzą. Nie łudźmy się, że tylko dlatego, że doświadczamy jakiegoś działania Bożego, to świadczy to o jakości naszej wiary. Czytamy, że Jego Słońce wschodzi i nad wierzącymi, i nad niewierzącymi, i nad pobożnymi, i bezbożnymi. Jego deszcz pada na rolę wierzącego, pobożnego, jak i niewierzącego. Bóg jest łaskawy i Bóg udziela wielu hojnych darów, nawet tym, którzy o nie nie proszą. Każdy człowiek, który żyje, który ma w sobie dech życia, skąd to ma? Z łaski Bożej, z dobroci Bożej, miłosierdzia Bożego. I Bóg udziela hojnie wielu darów łaski tym, którzy Go nie znają, którzy w Niego nie wierzą. Nawet szatan istnieje i żyje dlatego, że Bóg mu na to pozwala i daje mu życie. Wielu, łudzi, wielu ludzi łudzi się iż dlatego, że w taki czy inny sposób Bóg ich błogosławi, to świadczy o tym, że oni są wierzący. Ale Bóg przecież błogosławi niewierzących. Nie. To niewierzący lepiej na tym świecie prosperują niż wierzący z gruntu. A jakaś taka jest mentalność dzisiaj, rozumienia wiary w kontekście prosperowania na tej ziemi? Nie, Piotr mówi: Teraz, gdy trzeba, na krótko, jesteście zasmucani różnymi doświadczeniami, różnymi próbami, różnymi zmaganiami, aby się okazało, jaka jest wasza wiara. Jaka jest jakość twojej wiary? Czy ty rzeczywiście wierzysz? Czy ty jesteś prawdziwie wierzącym człowiekiem? Ten test wiary ma pomóc tobie i mnie zobaczyć, czy naprawdę jesteśmy wierzącymi ludźmi. Mówisz sobie, no to wcale nie jest tak krótko. W moim przypadku to się już ciągnie cały rok. A może i już parę lat się ciągnie. Najwyraźniej Bóg uznaje, że potrzebujesz tego testu. Najwyraźniej Bóg doświadcza twoją wiarę i może jeszcze czegoś nie widzisz. Może jeszcze potrzeba... Więcej ognia. Wiem, że są to takie trudne do przyjęcia słowa i łatwo jest je powiedzieć, kiedy wszystko dobrze się w życiu układa, ale Słowo Boże pokazuje nam, że te ogień, ten ogień, który nas pali ma nas oczyścić, abyśmy gdy przyjdzie Jezus Chrystus, gdy On się objawi mogli stanąć przed Nim jako wypróbowani ku chwale i czci i sławie, a nie ku hańbie a nie ku zaskoczeniu, abyśmy nie byli w gronie tych, którzy powiedzą Panie, Panie, czyż w Twoim imieniu tego nie robiliśmy, czy w Twoim imieniu tego nie doświadczyliśmy. A Jezus spojrzy na nich i powie Idźcie ode mnie precz, nigdy Was nie znałem, Wy, którzy czynicie nieprawość. Dzięki Bogu za czas łaski, dzięki Bogu za czas doświadczeń i wypróbowania naszej wiary, aby się okazało, czy faktycznie do Niego należymy, czy rzeczywiście w Nim trwamy, czy rzeczywiście On żyje w nas, czy też są to tylko słowa, czy są to tylko po prostu jakieś puste frazesy, których nauczyliśmy się, ale które w ogóle nie działają w naszym życiu, nie mają odzwierciedlenia w naszym doświadczeniu. Są tacy ludzie, którzy gdy przychodzi ten ogień doświadczeń, gdy przychodzą te próby, okazuje się, że nie są ludźmi wiary i odpadają. Ale myślę, że jeszcze gorszą kategorią są ci, którzy jakoś przebidują przez te doświadczenia i stają się takimi narzekającymi chrześcijanami, hmm. jeśli to można w ogóle nazwać chrześcijaninem takiego człowieka, ale nadal są w kościele. tak? Nadal są już, są ludźmi bez wiary, ale jakoś trzymają się zboru, trzymają się kościoła, chcą jakoś tam być przy Jezusie, chociaż widać, że nie ma wiary w ich życiu. Jest ciągłe narzekanie, jest ciągłe biadolenie, jest ciągłe niezadowolenie, ciągle jest ten Bóg jakiś taki nie słyszy ich, ten Bóg jakoś daleko od nich nie pomaga I Ja nie mówię o, to o doświadczeniach, kiedy człowiek przeżywa coś takiego realnie i, i, i jest w jakimś takim czasie próby, gdzie, gdzie takie może być wrażenie. Ale są tacy ludzie, którzy tak żyją po prostu. Są ludzie, którzy tak żyją w takim jakimś maraźmie, bez wiary, bez Boga i nie ma w ich życiu pokuty, nie ma w ich życiu odwrócenia się, szukanie żywej społeczności z Bogiem, ale jest jakieś takie, to trudno nazwać to akceptacją, ale jakieś takie uznanie, że chyba taka jest rzeczywistość, że nie mam pokoju w sercu, nie mam radości, nie mam życia, ale jestem wierzącym, bo, bo zostałem ochrzczony, bo coś przeżyłem kiedyś dawno temu w życiu. Bracie, jeśli jesteś w takim stanie, obawiam się, że odpadłeś od Boga żywego. Śpiewaliśmy dzisiaj o pójdź do kościoła żywego, tak gdzie jest żywy Bóg. Życie z Bogiem to jest coś realnego, to jest coś prawdziwego, to jest doświadczenie Boga. Jezus mówi o swoich owcach, które znają Jego głos, które słyszą Jego głos, które idą za Nim, których, które On prowadzi, które On karmi, którymi się opiekuje. To nie są słowa tylko. To nie jest jakiś taki piękny obrazek, który nie znajduje odzwierciedlenia w życiu, Jego owiec. Jakże ważne jest abyśmy upewnili się o naszym zbawieniu. Czy zostaliśmy zbawieni? Czy jesteśmy w procesie zbawiania, ratowania nas, oczyszczania nas, przemiany nas, uwalniania nas od kolejnych jakichś zniewoleń naszego życia? I czy zmierzamy do celu, do naszego zbawienia, do pełni życia w Jezusie Chrystusie. Już nie, czyta, nie otwierajcie tych miejsc, ale jeszcze przeczytam dwa króciutkie fragmenty, które wskazują na to. W liście do Rzymian w 13 rozdziale, 11 wierszu, Paweł mówi, a to czyńcie. I tam mówi o różnych rzeczach, które winniśmy czynić jako chrześcijanie. Prowadzić sprawiedliwe życie, nie być nikomu nic dłużni, być ludźmi uczciwymi, być ludźmi sprawiedliwymi na tej ziemi. I mówi, to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili. Albowiem mówi, teraz bliższe jest nasze zbawienie niż kiedy uwierzyliśmy. To co, jak uwierzyliśmy, to już nie, to nie było bliskie nasze zbawienie? W pewnym sensie tak. Ono stało się w pełni naszym udziałem, ale w pewnym sensie teraz już jak uwierzyliśmy i chodzimy z Jezusem, to jeszcze bliżej jesteśmy. Tak? Jesteśmy na tej drodze do zbawienia. W tym sensie. I w końcu z objawienia Świętego Jana, 12 rozdział, 10 wiersz. I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący, teraz, teraz nastało zbawienie. Teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca Jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. Możecie przeczytać sobie kontekst 12 rozdziału. Zobaczcie, kiedy jest to teraz. A więc jest ten przyszły aspekt zbawienia, do którego zdążamy, gdzie okaże się, kim jesteśmy. Dzisiaj czytamy, już dziećmi bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie okazało w pełni. To dopiero się okaże, to zbawienie się w pełni zamanifestuje pewnego dnia, gdy objawi się Jezus Chrystus. Pozwólcie, że na koniec króciutko podsumuję. Słowo Boże mówi nam o pewnym zbawieniu, pewnym, dlatego że ono jest dziełem Boga. Jeśli Bóg czegoś dokonuje, to jest to dobre dzieło. Jeśli chodzi o to, co Bóg uczynił, to jest doskonałe. Nic do tego nie możemy dodać, nie możemy tego w żaden sposób uzupełnić. Jego dzieło jest pod każdym względem doskonałe. Bóg oferuje nam to zbawienie w Jezusie Chrystusie i my możemy je przyjąć przez prostą wiarę, dziecięcą wiarę. Po prostu mówiąc, Panie, zmiłuj się nade mną, ratuj mnie z mojego grzechu, zbaw mnie. Możemy spojrzeć na Chrystusa, uwierzyć w Niego i doświadczyć ratunku, zbawienia naszej duszy. Ale to nie koniec, to dopiero początek drogi. To dopiero pierwszy krok na drodze życia. Teraz Bóg udziela nam w swoim Synu wszystkiego, czego potrzebujemy do życia i pobożności. Udziela nam swego ducha, karmi nas swym Słowem, posyła nam doświadczenia, smaga nas i chłoszcze jak Ojciec, który kocha swojego Syna. I tutaj pojawia się pytanie, czy my to wszystko przyjmiemy, czy my to będziemy akceptować, czy my... Y z wiarą otworzymy się i z wiarą będziemy te rzeczy przyjmować, i one wykonają w nas dobrą pracę, oczyszczą nas jeszcze bardziej, zbliżą nas do Boga. Nasze zbawienie będzie się realizować w praktyczny sposób: że nie tylko zbawił nas od wiecznej zagłady, ale teraz zbawia nas od naszego grzechu, wyzwala nas z naszego chorego myślenia, które nabyliśmy w tym świecie, wyzwala nas od życia, tak jak żyje ten świat, ratuje nas od tych grzechów, które wpadamy, kiedy odwracamy nasz wzrok od Niego. Udziela nam samego siebie i tylko trzymając się Go, i tylko polegając na Nim, i tylko wciąż i wciąż składając całą ufność naszą w Nim, doświadczamy w naszym życiu w praktyczny sposób tego zbawienia. Jeśli w tym wytrwamy, jesteśmy na drodze do celu naszego zbawienia, do życia, którego już nam nikt nie odbierze. I tak naprawdę w absolutnym sensie Bóg od samego początku wie, prawda, którzy są Jego. Bóg wie. Bóg wie, którzy zaczynają i którzy skończą. I w tym sensie ci, którzy zaczną i skończą, Bóg o nich mówi, to są moi zbawieni. I oni nie mogą stracić zbawienia, oni są zbawieni. Bóg wie od początku do końca. I w tym sensie czasami Biblia mówi o zbawieniu. Więc to jest ta boża perspektywa. Z drugiej strony mamy tą ludzką perspektywę, w której my widzimy, że coś się dzieje w życiu człowieka. I my czasami pochopnie zakładamy, że ktoś, my mówimy, jest zbawiony. Kiedy On dopiero rozpoczął na tej drodze wiary. Ale jeśli skończy, wtedy będzie zbawiony. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Stąd rozkładamy nieraz ręce i mówimy, jak to możliwe? Przecież On uwierzył, przecież ochrzciliśmy Go. Tyle doświadczył z Bogiem, jak to możliwe? Niestety możliwe. Jest wiele przypadków, smutnych przypadków, rozbitków wierzy. Oby nasze świadectwo było Świadectwem, jakie znajdujemy w Słowie Bożym, że my nie jesteśmy z tych, którzy giną, ale jesteśmy z tych, którzy zachowują wiarę. Obyśmy byli w gronie tych, którzy wytrwają do końca, którzy będą trzymać się Chrystusa, którzy będą polegać na Nim, doświadczać Go, oglądać Jego działanie, Jego moc i wytrwamy w tym do końca. Powstańmy proszę do modlitwy. Drogi Panie nasz, jakże wielkie zbawienie nam zgotowałeś, jakże wielką cenę zapłaciłeś. To nie srebrem, złotem, nie jakimiś stworzonymi rzeczami zostaliśmy odkupieni z naszego grzechu, z naszej nieprawości, z tego stanu ciemności, w którym żyliśmy, zaślepieni grzechem, skażeni, zniewoleni. Posłałeś swojego drogocennego syna jedynego, aby w nasze miejsce cierpiał, aby w nasze miejsce umarł, aby wziął na siebie ciężar grzechu całego świata. I w jego śmierci, w jego cierpieniu, w tej ofierze złożonej na krzyżu jest nasza jedyna nadzieja pojednania z Bogiem, odpuszczenia nam naszych win, obmycia nas, uświęcenia nas. Panie, dziękujemy, że... Pojednawszy nas z Bogiem, udzieliłeś nam i udzielasz nam wszystkiego, czego potrzebujemy do życia i pobożności. Z Twojej pełni możemy brać i to łaskę za łaską. Dziękujemy za Słowo Twoje, za obecność i pomoc i działanie Twojego Ducha Świętego. Za braci, siostry, Kościół, który nam dałeś. Za Twoje różnorakie działanie, również w doświadczeniach, próbach, w karceniu Twoim. Panie, prosimy, zachowaj nas od odpadnięcia, od żywej wiary. Dajby to, co czynisz w naszym życiu i co dopuszczasz do naszego życia, przywiodło tych z nas, którzy słabną w wierze, którzy zasnęli gdzieś w wierze, czy zgorzknieli, czy jak, w jakikolwiek sposób nie doświadczają tej żywotnej siły wiary. Aby to wszystko przywiodło nas do upamiętania, do szczerej pokuty, do zwrócenia naszego wzroku na Ciebie uchwycenia się Ciebie na nowo i spolegania na Tobie, Panie, gdyż nie ma życia poza Tobą, nie ma zbawienia poza Tobą, zarówno w tym doczesnym sensie, jak i wiecznym sensie. Potrzebujemy, Panie, byś to dzieło, które rozpocząłeś w nas, kontynuował aż do samego dnia Twojego przyjścia w chwale. Wybacz nam, Panie, kiedy odwracamy nasz wzrok od Ciebie. Wybacz nam, kiedy schodzimy na drogi tego świata. Wybacz nam, drogi Panie, wybacz nam, i przywieć nas do miejsca bliskości z Tobą. Prosimy w Twoim świętym imieniu. Amen.